Rozdział trzynasty. Nieposłuszeństwo Judy i Jeruzalem zostanie ukarane. Pan wstawia się za swoim ludem, córki Syjony będą przeklęte za dumę i zuchwałość. Porównaj z rozdziałem trzecim Izajasza. Oto Pan. Pan zastępów odejmuje Jeruzalem i Judzie wszelką podporę. Cały zapas chleba i cały zapas wody. Mężczyznę silnego i wojownika, sędziego i proroka, Roztropnego i starszyzny, dowódcę pięćdziesięciu i dostojnika, doradcę i biegłego w rzemiośle, a także wprawnego mówcę. Książętami ustanowie im chłopców i dzieci, będą nad nimi panować. Ludzie gnębić będą jeden drugiego, sąsiad sąsiada, dziecko będzie poniewierało starca, a prostak dostojnika. To też uchwyci się jeden swego brata w ojcowskim domu Ty masz szatę, bądź naszym panującym I nie dozwól, aby ta ruina wyszła spod Twojej ręki Ten zaś się podniesie, owego dnia mówiąc Nie chcę być opatrującym rany W mym domu nie ma chleba ani szaty Nie czyńcie mnie panującym nad ludem Oto Jeruzalem upada i Juda się wali, bo przeciw Panu są ich słowa i czyny, by otwarcie urągać jego chwale. Wyraz ich twarzy świadczy przeciw nim i wskazuje na ich grzech, jak grzech Sodomy i nie mogą tego ukryć. Biada ich duszą, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. Powiedzcie sprawiedliwym, że będzie im dobrze, gdyż spożywać będą owoc swych czynów. Biada niegodziwym, gdyż zginą według czynów swych rąk otrzymają zapłatę. Dzieci gnębią mój lud i kobiety nim rządzą. Ludu mój, przywódcy twoi cię zwodzą i burzą drogę, którą kroczysz. Pan powstaje do rozprawy, powstaje, aby sądzić lud. Pan będzie dochodzić prawa wobec starszyzny i książąt swego ludu. To wyście spustoszyli winnice, coście biednym zrabowali, jest w waszych domach. Co wy sobie myślicie? Uciskacie mój lud i gnębicie biednych, mówi Pan Bóg zastępów. Tak mówi Pan. Ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą wyciągając szyje i rzucając oczami, ponieważ chodzą drepcąc i dzwoniąc brząkadełkami u swych nóg, przeto Pan sprawi, że pokryją się strupem głowy córek syjonu i obnaży on ich nagość. W owym dniu usunie pan ozdobę brząkadeł, utrzewików, słoneczka i półksiężyce Łańcuszki, bransolety i welony, diademy, ozdoby nóg i wstążki Flaszeczki na wonności i kolczyki, pierścionki i ozdoby nosa Drogie suknie, narzutki i szale, torebki i zwierciadełka, Cienką bieliznę, chusty i zawoje I będzie zamiast wonności zaduch Zamiast pasa – rozdarcie. Zamiast uczesanych kędziorów – łysina. Zamiast gorsetu – przepasanie worem. Zamiast krasy – wypalone piętno. Twoi mężczyźni polegną od miecza, a dzielna młódź twoja na wojnie. Jękną jej bramy i okryją się żałobą, a spustoszona na ziemi usiądzie.